Siedem miał córek pan na zamku Blaustein Sześć wyszło za mąż pal licho A panów lubił Burgund, Desert wine I siódmą córkę lubił pan A jeśli będzie cicho O siódmej córce opowiem wam O la la o la la la O siódmej córce opowiem wam druga, publicystyczna, ze szczególnym nastawieniem na publicystykę sportową. Siedmiu młodzieńców, a właściwie teraz może najpierw trzecią zwrotkę, a później będzie druga. Teraz będzie trzecia zwrotka, to jest personalna, taka kadrowa. to jest po prostu taka ankieta personalna. Owa córka pana na zamku Blaustein na imię miała Inga. Złociste włosy, bladelica, blask oczu jak blask srebrnej klingi. Awargi jak maliny dwie napełnisz bardowi szklanice Lecz kto maliny owe zje O la, la, la o la la la Lecz kto maliny owe Poetycka przerzutnia. Zatka. teraz druga właśnie, z publicystyczna ze szczególnym, jak już powiedziałem, nastawieniem na publicystkę sportową. Siedmiu młodzieńców o Ingi Pięknej rękę starało się. Z szóstki każdy zginął, lecz siódmy nocny był w szalankach, jak to mówią, nie pęknął. Po wziął za żonę ją, Inge o wargach jak maliny. Sześciu odpadła, on ją wziął, o la la la, o la la, la la la. Sześciu odpadła, on ją. Kiedy poszli do Alkowy, spojrzał Cicho się zaśmiał, zamknął drzwi Rzekł, lubię owoc, który dojrzał A już szczególnie malin smak nuż wyjął, lejcie mi tu wina Maliny wark, oderżną i la la la, la la la Maliny wark, oderżną ponieważ to był kanibal